KART HISTORII Japonia Incydent w Kofu z 1975 roku na historię spotkań z pasażerami UFO patrzeć możemy z różnych stron, w zależności od wyznawanego światopoglądu i tego, co chcemy w nich dostrzec. Każdy przypadek, oprócz uniesień i pytań, wzbudza refleksję tym większą, im bardziej jest niezwykły i wiarygodny. Nie da się ukryć, że w ciągu kilkudziesięcioleci, które minęły od narodzin jednego z najbardziej zagadkowych zjawisk naszego wieku, zmieniały się formy i scenariusze spotkań z UFO, którego wizerunek silnie zadomowił się też w kulturze masowej. Jedną z najbardziej znamiennych cech po zmienności pewnych szczegółów w relacjach świadków było to, że niezidentyfikowane obiekty, czymkolwiek były, upodobały sobie najbardziej obie Ameryki, choć z pewnością nie omijały też innych części globu. Jednym z ciekawszych incydentów lat 70 XX wieku był przypadek skofu w Japonii, choć z pewnością stanowił on tylko jeden z epizodów toczącej się wówczas wielkiej fali bliskich spotkań, które często przebierały bardzo spektakularne formy. Jednak to, co miało miejsce w Japonii, wyróżniało z morza innych relacji kilka ciekawych elementów, takich jak fizyczny kontakt z pasażerem UFO, obecność innych świadków, a także fizyczne ślady, jakie pozostawił po sobie tajemniczy pojazd. Wszystko miało miejsce 23 lutego 1975 roku w mieście Kofu, w prefekturze Yamanashi. Dwaj drugoklasiści, siedmioletni Masato Kawano i jego rówieśnik Katsuhiro Yamahata, ujrzeli około godziny 19 dwa niezidentyfikowane obiekty w czasie spędzenia wolnego czasu na jeździe na wrodkach. Większy z obiektów oddalił się w kierunku pobliskiej góry Atago, jednak drugi wydawał się kierować ku ziemi i wkrótce wylądował w pobliżu uprawy winorośli. Na miejsce od razu pośpieszyli dwaj chłopcy. Zastany na miejscu obiekt miał średnicę około 5 metrów i wysokość około 1,5 metra. Ponadto chłopcy mieli dostrzec na powierzchni obiektu dziwny napis. Kiedy przerażone dzieci zaczęły szykować się do ucieczki, niespodziewanie otworzyły się drzwi obiektu, z których wyłoniła się niewysoka, mierząca około 1,30 m wzrostu, groteskowa postać w srebrzystym kostiumie, bez widocznych oczu czy nosa. W pojeździe czekała druga, podobna, choć mniejsza istota. Charakterystyczną cechą obu istot były trzy kły znajdujące się w miejscu ust, które zaobserwowali obaj chłopcy. Oprócz nich istoty posiadały szpiczaste uszy, oraz zmarszczki na brązowawej twarzy. Wkrótce Humanoid zaczął zmierzać w kierunku Yamahaty, niosąc coś, co przypominało świadkom strzelbę, a następnie położył rękę na ramieniu chłopca. Ten sparaliżowany strachem nie mógł się poruszyć, jednak jego kolega, który zachował więcej zimnej krwi, zdołał zawlec go do domu. W czasie, gdy obaj chłopcy zdawali relacje matkom, te miały zaobserwować w miejscu spotkania dziwne światło, które pozostawało w zasięgu ich wzroku przez kilka następnych minut, po czym znikło, kiedy tylko spuściły je z oczu. Dzień później, relacje o spotkaniu z rzekomym kosmitą zelektryzowały uczniów i pracowników szkoły, do której uczęszczali obaj świadkowie, zaś ich opowieści skłoniły pedagogów do zbadania miejsca wydarzenia. Co ciekawe, pojawił się jeszcze jeden świadek obserwacji, starszy orok od obu drugoklasistów Ichiro Minegishi, który zaobserwował UFO w tej samej okolicy na pół godziny przed dramatycznym spotkaniem z humanoidem. Na miejscu rzekomego lądowania obiektu UFO pośród winorośli odnaleziono dwa zniszczone betonowe wsporniki. Opowieść Kawano i Yamahaty nie uszła również uwadze Biura Lotnictwa Cywilnego przy Ministerstwie Transportu, którego eksperci zwrócili uwagę na fakt, iż w godzinach, gdy miała miejsce obserwacja nad Kofu, przelatują liczne samoloty, które pomylone mogły zostać z obiektem nieznanego pochodzenia. W miejscu rzekomego lądowania odnaleziono jednak ślady wskazujące na prawdziwość relacji obu chłopców, zaś miejscowy nauczyciel miał wykryć nawet promieniotwórczość tego miejsca. Niestety, nic więcej o domniemanych śladach pozostawionych w Kofu nie wiadomo. Relacja ta brzmi oczywiście niezwykle interesująco dla tych, którzy poszukują w relacjach o spotkaniach z UFO sensacji i barwnych elementów. Mimo to historie, w których tak jak w przypadku Kofu pojawiają się egzotycznie wyglądające istoty, wskazują nam na kolejne trudne pytanie dręczące ufologów. Gdy zbierzemy bowiem do kupy wszystkie relacje o spotkaniach z pasażerami UFO, zauważymy, że choć pojawiają się pewne zbieżności w ich przebiegu, wiele elementów tych historii różni się czasem między sobą radykalnie. Gdzie szukać na to odpowiedzi? Być może w naszej wyobraźni która dawne opowieści o mitycznych istotach zastąpiła kosmiczną mitologią wieku XX. Czy oznacza to, że chłopcy z Kofu niczego nie widzieli? Nie, ale zwraca nam to uwagę na psychologiczne i społeczne aspekty mówiące o spotkaniach z rzekomymi obcymi. Oprócz mało znanego lądowania w Kofu, dzieci były świadkami wielu innych obserwacji, które często przybierały charakter masowy, z czego najbardziej znane są tu wydarzenia z Woronerza, z lądowaniem niezidentyfikowanego obiektu i spacerem jego pasażerów po parku, z Ruwa w Zimbabwe, gdzie dzieci miały obserwować niezidentyfikowany obiekt w czasie przerwy szkolnej, czy choćby z polskiej przyrownicy. Choć osoby zajmujące się tymi wydarzeniami w jednym i drugim przypadku orzekły, że zawierają one w sobie dużą dozę prawdopodobieństwa, na historiach tych ciąży pewne piętno masowej histerii. Czy również w przypadku Kofu wyobraźnia zwiodła dwójkę chłopców i stali się oni ojcami kolejnej ufologicznej legendy? Do końca nie wiadomo, bo jak w większości przypadków z historii ufologii, Także i tu sprawdza się stara prawda, że każdy kij ma dwa końce i wszystko zależy od tego, z której perspektywy chcemy na daną rzecz patrzeć. Z jednej strony mamy do czynienia z rzekomymi fizycznymi śladami lądowania niezidentyfikowanego obiektu, zaś z drugiej z relacją dwójki dzieci, które wychowywane w kraju Godzilli, mogły przecież znacznie obarwić swoją relację. Mogły. Ale czy musiały? Czy relacje dzieci jako świadków obserwacji UFO są równie wartościowe co dorosłych? To także zależy jedynie od tego, której teorii zwolennikami jesteśmy. Jedna mówi, że relacje dzieci są szczególnie ważne ze względu na brak uprzedzeń mogących je zniekształcać, jednak druga zwraca uwagę na rolę jaką odgrywa w niej właśnie podkolorowywanie i występowanie fałszywych wspomnień. Wszystko to zebrane razem, a więc niezwykła opowieść, fantastyczna istota, kultura, reakcja miejscowej społeczności oraz dziecięca pamięć, czynią ten, jak i wiele innych przypadków, trudnymi w jednoznacznej ocenie. Czego zatem dowiedzieć możemy się z podobnych przypadków? Oprócz fantastycznych teorii na temat przybyszów z odległych planet, którzy mimo odrażającego wyglądu są w stanie budować pojazdy o stolnościach, które dla ludzi pozostają w strefie marzeń, wiele z relacji daje nam wgląd w nas samych, a właściwie wiecznie żywą tendencję do tworzenia mitów i legend, które w postaci czy to potworów, czy przybyszów z kosmosu, egzystują z nami na Ziemi. Bez tajemnic planeta, która ma przed nami coraz mniej do ukrycia, wydaje się po prostu nudna. Nie oznacza to oczywiście, że wszystkie relacje o spotkaniach z UFO, których pochodzenia wyjaśnić nie sposób, są tworami wyobraźni. Wszystkie przypadki, i te prawdziwe, i te zmyślone, wpisują się jednak w nurt nowej, współczesnej mitologii, tworzącej kompleksowy wizerunek przybyszów z kosmosu, oparty o nasze wizje i wyobrażenia. Od New Age'owych, pomocnych Nordyków, pomyślące galarety. Autor Piotr Celebiaś Grupa Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios.